A trzecia a tu program pierwszy Polskiego Radia.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 Samabadzie.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 Polskie Radio i Otwart Północny Izrael.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 i wręcz bardzo nie lubię pytań, które dotyczą mojej osoby. No ale taki to trochę program. <grym> no, i, I jestem też ciekawa, ale nie... To nie jest jakaś chora ciekawość, ale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 oficjalnych, pod, żadnego potwierdzenia oficjalnego, czy żad, nie widziałem żadnych dokumentów zonda krypto w tej sprawie, bo co do samej sytuacji zonda krypto nie orientuje się. Hmm. E, znaczy, nie, nie, nie jestem w stanie e, ocenić się, bez się dokumentów. Się ja, pod... to, ja to rozumiem, ale no, tak, jasne. Tak. Tylko to spróbujmy to uogólnić. Bo na przykład no. Money.pl zadaje pytanie bezpiecznie, bo zonda krypto rusza też do jakiejś prawnej batalii przeciwko oskarżeniom i tak. Manpel pyta, niewypłacalność zonda krypto, to ja to spróbuję uogólnić. Gdybyśmy okay. to odnieśli do hipotetycznej giełdy kryptowalut, tak. Tak. która Dobrze. ma takie przejściowe problemy techniczne, która traci kapitał w takim tempie, to może moglibyśmy mówić o niewypłacalności?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 To, to, Rozumiem, ja wiem, to, że to, to nie powiem. jest proste. Jeszcze panie doktorze, chcę zapytać, czy klienci mogą się czuć zaniepokojeni z krypto? Znaczy, no z, to, z tego, co wiem, z doniosień medialnych jest to jedna z największych w Polsce, czy była, nie wiem, giełd krypto, dlatego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 Autopromocja.